serce żuław. To tutaj są najlepsze gleby i tutaj rośnie najlepsza pszenica. A ja idę sobie ścieżką technologiczną z panem Bartoszem Waniorkiem z firmy Ciech Sażyna. Panie Bartoszu, no nie wystarczy dobra gleba i dobre warunki, żeby pszenica nam wyrosła taka ładna. Czym ona była chroniona? Przede wszystkim powiedzmy od chwasta. Pszenica i nie tylko pszenica, ale wszystkie uprawy aby wykorzystać potencjał twórczy, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu zabiegów agrotechnicznych. Do tych jednym z najważniejszych należy ochrona herbicydowa. Zwłaszcza, że tutaj jesteśmy na polu nastawiony na bardzo intensywną produkcję, dlatego też ważne było rozdzielenie jakby zwalczania chwastów na dwa etapy. Jesienią zastosowano opal 500 SC w dawce 2 litrów i wiosną w zależności od presji chwastów postanowiliśmy dobrać określone rozwiązanie. W tym przypadku dobraliśmy chwastoks kompleks 260 EW w dawce 2 litrów. zostało zastosowane na w całym polu skuteczność kwastobójcza jest bardzo, bardzo dobra wszystkie chwasty, które były na polu, zostały zwalczone. Także zabieg herbicydowy spisał się na medal. Doszliśmy w tym momencie do miejsca, gdzie prezentowaliście Państwo różne yy, chwastoksy. W tym momencie stoimy przy kombinacji chwastoksów kompleks z różnymi dodatkowymi yy substancjami. Proszę powiedzieć przede wszystkim, chwastoks to nie jest już jedna substancja, to jest cała seria substancji, cała seria produktów. Yy, tak, produktem takim można powiedzieć najprostszym jest chwastoks ekstra, zawierający tylko NCPA. Chwastox Turbo zawierający już dwie substancje, MCPA i Chwastox Trio zawierający trzy substancje Podobnie jak Complex, który zawiera również trzy substancje Chlopyralid, MCPA, Fluroxypr Na naszych poletkach pokazowych z jednej strony prezentowaliśmy bazę do zwalczania chwastów dwuliściennych, czyli chwastoksy, plus partnerów do zwalczania chwastów jednoliściennych. Czyli w tym przypadku chlorotoluron bądź sulfosulfuron w dawce dobieranej w zależności od presji chwastów jednoliściennych tutaj na polach właśnie w Orłowie. I jako mieszanina zbiornikowa? Tak, oczywiście jako mieszanina zbiornikowa. Dodatkowo nie dodawaliśmy do tego żadnego adjuwantu zewnętrznego. To ciekawe, czyli adiuwant już jest dodany? E, tak, w preparacie chwastox kompleks jest już adiuwant wbudowany w formulację, więc stosowanie Chwastox kompleks nie wymaga stosowania żadnych adiuwantów zewnętrznych. Jest to gotowy produkt, bardzo wygodny w stosunku do sporządzania też mieszanin opryskowych, do których bardzo często jest też rekomendacja jeszcze adjuwantu zewnętrznego. Jakbyśmy tutaj podeszli kilka kroków dalej, to widać, że tutaj był chwastox kompleks zawsze w dawce 1,5 litra z różnymi oczywiście dodatkami. Tutaj mamy dawkę jeden litr i wydaje mi się, że na końcu była jeszcze dawka 2 litry. Jaka różnica w skuteczności? Tak naprawdę dobraliśmy skuteczność do fazy chwastów i ilości kwastów na plantacji. I to jest jakby klucz do doboru preparatu i doboru dawki na polu. I Zaobserwowaliśmy, że na te zachwaszczenie, które było, dawka 1 litra była wystarczająca. Jaka jest maksymalna dawka KRO? Można byłoby ewentualnie teoretycznie dać. No co, 5, 6, 7 zniesie? Maksymalna dawka rejestracyjna są to 3 litry produktu. Ale teoretycznie jak nam się nałoży, to, tak, bez, to, to bez 6. Pro, tak, bez problemu. Na badaniach fitotoksyczności 6 litrów jest bezpieczne dla pszenicy I także nie ma niebezpieczeństwa fitotoksyczności czy spadku, czy zmian morfologicznych pszenicy w tak zwanych nakładkach wynikających z nałożenia zabiegu.